Listen to them. Children of the night. What music they make. All right, let's put it on film. Camera. The rolling. Sound? And we don't have sound. Oh. And Archer. Skalik's horror podcast. Tak, że rozmawiam ją wszystkim, co nas interesuje i inspiruje, bez względu na to, czy jest to towar mnie świeży, czy już odleża. Witam Cię, Patryku. Witam Cię, Jadku. Co tam słychać? <grych> <grych> Jak, <grych> tak, cały czas. Jak tam pogoda? <grych> no, ściszę, ściszę troszeczkę tę muzykę. Nie wiem, czy Ty ją słyszysz? Nie, ale może, może rzeczywiście scisz, żeby nam potem nie przeszkadzała. Chociaż no, jest, ja na, jest, jest na temacie. Tak, taką atmosferę. No właśnie. Podpowiedź. Ale ty ja mogę potem już po nagraniu coś wrzucić, jak bardzo chcesz. Może, mogę nawet wrzucić tą samą muzykę, jaką ty teraz słuchasz. No zobaczymy, co będzie najbardziej odpowiednie do naszej rozmowy. No właśnie. <śmiech> no to zaczynamy dzisiaj od Drakuli. Tak. Komunika. W drugim epizodzie postanowiliśmy wspólnie, że porozmawiamy o Drakuli, tej powiedzmy, pierwotnej pierwszej dźwiękowej wersji horroru Drokula. A to chyba nie jest przypadek, prawda, że mówimy o tym filmie właśnie teraz. No nie, w tym roku mija 80 lat od premiery. Zresztą zbliżamy się do dokładnej daty tej premiery, bo to jest 14 lutego, czyli w Walentynki. To jest bardzo ciekawe, że ten film rzeczywiście był tak przygotowany przez Studio Universal, żeby pokazać się na Świętego Walentego, czyli na Święta Zakochanych, co wydaje mi się też, Ciekawie nawiązuje do pierwowzoru literackiego tej książki, bo co by nie mówić o książce Stokera, to chyba jest to nie, nie tylko o taki gotycki horror, ale też opowieść o miłości. Mm -hmm, tak, tylko chyba w żadnej ekranizacji tego tak nie eksponują, jak w ekranizacji Coppoli. To Browninga prawda. Browninga tego nie ma. To prawda, to prawda, zgadza się. Jednak Bra Browning... bo Wydaje mi się, że... Wszystko polega na tym, że to, co widzimy na ekranie, mówię o wersji z 31 roku, wersji Toda Browning'a, oglądamy tak naprawdę nie adaptację książki, a adaptację sztuki teatralnej. Mhm. Wydaje mi się, że o to chodziło. Ale chciałeś coś powiedzieć na temat samej książki, Brama Stoker'a? Czytałeś? Tak, tak. Zresztą mhm. tam są takie kwiatki słowne, nie wiem, czy te, yy, pamiętasz. Miałem przez długi czas w komórce wypisane, bo chciałem komuś wysłać SMS-em. E, cytat z tej książki, bo nie wiedziałem jak do końca to rozumieć, ale brzmiało to niezwykle zabawnie, coś w ten sposób, że e, z każdą chwilą wzrastała jego męskość. Nie wiedziałem jak, jak to, wiesz, rozumiem. że wczoraj wieczorem szukałem tego fragmentu, ale nie znalazłem. Ale chyba niewiele się pomyliłem, coś Coś takiego rzeczywiście się pojawia. No tak, książka nie jest najlepsza po względem literackim. To jest hmm, książka popularna, ale czyta się ją dobrze, nie? Jak uważasz? Wiesz, co ona jest rzeczywiście napisana w takim dzisiaj trochę staroświeckim stylu? Nie chodzi mi o język, ale chyba nawet o strukturę, bo ona jest, ta książka wtedy modny był to styl, jeśli dobrze dotarłem do źródeł, bo samą książkę też czytałem, ale tam był wtedy modny taki styl, bo ta cała książka, struktura tej książki zbudowana jest na różnego rodzaju pamiętnikach, listach, dziennikach. Taka epistokuła się tam pojawia, chyba tak to się mówi w gramatyce. I, i, I dzisiaj troszeczkę to może trochę drażnić. Ja zawsze śmiałem się, jak, jak, jak, bo chyba dwa razy czytam tą książkę, że pomimo to, że mamy w tej książce zbiór różnych właśnie zapisków różnych ludzi, to jednak wrażenie jest takie, że to pisała jedna osoba. Ja, ja nie czułem tam różnicy takiej tak, tak. stylistycznej, że to pisze właśnie młoda guwernantka, czy to pisze Jonathan Harker, czy to pisze... Van Helsing, czyli jest to jakieś tam doniesienie prasowe. Jakoś miałem takie wrażenie, że jednak Stoker... No to pisał Stoker po prostu, ale nie ma tam takiej różnicy ani, ani w budowaniu zdań. Już tak się oczywiście wczepiam szczegółów, ale, ale to mi bardzo przeszkadzało, że pomimo to, że książka, każdy rozdział to jest, to jest otwarcie no, nowego świata, bo pisana jest to przez inną osobę, to jednak jest to takie właśnie bardzo spójne. Najbardziej... Najbardziej horrorowaty fragment z tej książki jest często pomijany w adaptacjach. W chyba żadnej adaptacji tej książki nie znalazł się fragment, w którym obserwujemy dokładnie podróż Drakuli do Anglii. A to wydaje mi się w książce, to jest najbardziej przeważający fragment. Jego podróż do Anglii? Tak, tak, tak. Mhm. Który, o czym dowiadujemy się z dziennika pokładowego, jeśli dobrze tak. pamiętam. Pamiętasz? Tak, tak, tak oczywiście. Ten, ten fragment pojawia się również w filmie. Tak? Moment, bo zachodziliśmy na siebie, tak? Co że ten fragment również pojawia się w filmie Browninga. Ale on jest skrótowo potraktowany. Mhm. W książce to jest bardzo... Ja rozumiem, że ten fragment niewiele wnosi do samej historii fabuły, natomiast jest tam taki właśnie klimat horroru. I nie wiem, dlaczego się pomija ten moment. Może z tego powodu, że on nie, nie, nie ma jakiejś takiej wielkiej wartości informacyjnej. No tak, wiesz, to jest bardzo indywidualna chyba sprawa. Rzeczywiście ten fragment chyba Cię tak zachwycił. On naprawdę tak, on, on wypada tak ciekawie, na wyobraźnię działa, bo jest taki właśnie mocno wizualny. Tam rzeczywiście, z tego co pamiętam, w książce jest opis, że coraz mniej jest członków załogi, znikają w jakiś sposób. Tam tak, pisze tak. to z dziennika kapitańskiego chyba to wynika. I że zostaje już sam, przywiązuje się do, to się nazywa koło takie, nie wiem jak to się nazywa w marynistyce, ster, do steru się przywiązuje. Ten. Wiesz, teraz tak myśląc nad tym, z czego to wynika to, że ten fragment najbardziej się udziela chyba z tego, że my widzimy to z punktu widzenia ofiary. Mm -hmm. Znaczy widzimy to z punktu widzenia ofiary, A, no już, tak. źle powiedzieć, dowiadujemy się o wszystkim właśnie z punktu widzenia ofiary, tak? Tak, wiem, A wiem, o czym mówisz. właśnie z pokładowego, kolejno wszyscy wymierają, mm -hmm. aż na końcu umiera sam auto w tego Nasze sprawozdania. No tak, jakaś tam jest no, tak, tak, taka nieuchronna groza, prawda? Która narasta, masz rację. Tak, tak, tak, tak. Mhm. No ale to jest mimo wszystko jakiś poboczny wątek, może za dużo miejsca nawet mu poświęciliśmy w naszej, w naszej rozmowie. Na pewno Browning nie trzymał się tej książki, o czym już powiedziałeś, że bardziej bliższa mu była sztuka. Tak, wiesz co, na to się nakładało wiele. Czy przede wszystkim jedna rzecz podstawowa. Chodziło o to, że on nie mógł, ani Braunik jako reżyser, ani Karl Lemel jako producent nie mogli postawić na adaptację książki, ponieważ wiedzieli o tym, byli tego świadomi, jakie problemy na nich czyhają. Czech, czecha, czecha, Bo przecież były takie próby przynoszenia książki do filmu, mówię tutaj o Friedrichu Murnale, skończone tak naprawdę niepowodzeniem. Nie jest ze względu na to, że powstał kiepski film, ale chodzi o trudności, jakie napotkali twórcy. Filmu Nosferatu. Chodzi tutaj o Florence Stoker, która była wdową. Zaczy, tak? Zatrzymajmy się. Ty uważasz, że Nosferatu jest kiepskim filmem? Nie, nie, nie. Źle, źle to ująłem. Chodzi mi o to, że już sam Murnał może tak, może źle to jakoś ująłem. Chodzi mi o to, że Murnał musiał podczas produkcji filmu i zaraz po produkcji filmu przeżyć tak naprawdę, możemy sobie tylko wyobrazić, co, co musiał przeżyć, ale nie czuł się chyba zbyt zadowolony z tego względu, że ciążyła nad nim kara sądowa. On mógł w każdej chwili stracić cały film, bo Florence Stoker, która była spadkobierczynią swojego męża, zażyczyła sobie, a można nawet nie zażyczyła, tylko wręcz wymusiła, żeby zniszczono kopię filmu Nosferatu, ze względu na to, że nie zgodziła się ona na to, żeby proza jej męża była adaptowana na film. I dlatego Murnau zmieniał sam tytuł, również jakieś wątki fabularne. Oczywiście no, różnie to się udało, ale ja wiem na przykład, że czytałem w biografii Lugosiego, że ona zatrzymała na pewien czas dystrybucję filmu na, teranie, na terenie Anglii, więc dopiła jakoś tam swego. Na szczęście ten, ten film przetrwał. Mówię o filmie Murnała, ale tutaj nam daje jakiś to pogląd, jaki, jakie problemy potencjalnie musieli. Jakimi problemami musieli przejmować się potencjalnie producenci czy reżyserzy, którzy chcieli zekranizować prozę stokera. Wiesz co, Momencik, muszę się zastanowić, co chciałem powiedzieć. No te zmiany, które wyniknęły z tego powodu, że Młudna nie mógł się posłużyć książką. jednak wiesz, w jakiś sposób chyba hmm. Hmm. przysłużyły się samemu filmowi, nie uważasz? Ale to jest też bardzo ciekawe. Ja myślę... mm -hmm. mm -hmm. To jest ciekawe, bo już często też się spotykałem jak się analizuje filmy klasy. B, pomijając nosferatu, który na pewno nie jest filmem klasy B, jest arcydziełem na niemego. Ale tak sobie myślę, że czasami właśnie ten brak um, takiego komfortu podczas produkcji uskrzydlał um, twórców i w, w, okazywało się, że właśnie czy, czy to jakieś takie problemy natury prawnej czy finansowej pozwalały reżyserom stworzyć coś ciekawego. I przykładem takim jest na pewno nosferatu Murnała. Mhm. Zresztą y, możemy się za chwilę zatrzymać przy samym terminie nosferatu. Mhm. On się pojawia nie tylko w filmie Murnau, a pojawia się również u Browninga, tak, a, przecież, tak. a wcześniej pojawia się oczywiście w, w książce Stokera. Tak. A wiesz, co on znaczy? No nic nie znaczy. Podobno, ale nie wiem, czytałeś taką książkę Marii Janion-wampir, biografia tak. symboliczna? Tak. Wiesz co, ja podczas naszej rozmowy to otworzyłem ją mhm. i tu jest nosferatur, ma znaczyć widmo, zjawa, duch powracającego zmarłego. Mhm. Ale specjalista od folkloru rumuńskiego, nie będę tutaj przytaczał jego nazwiska, e, uważa, że nosferat nie istnieje w języku rumuńskim. Mm -hmm, no właśnie. Zdaniem jest to zniekształcone słowo blokera, mm -hmm. które oznacza dosłownie nieczystego i nadawane jest ogólnie złym duchom, których imienia nie chce się wymieniać. No właśnie, Browninga, ja jeszcze na chwilę mm -hmm. jak pamiętasz zapewne, bo opieramy się na wydaniu DVD mm -hmm. filmu Browninga. Przed kilku lat, który został tak. wydane przez, przez Universal jeszcze wtedy, a teraz chyba wydaje Team Film Studio tak. mm -hmm. i tam w dodatkach do, na DVD jest, tak. jest zamieszczony komentarz historyka do, do całego filmu, który ja też... Tak. Y y y M, który też wspominał właśnie o znaczeniu tego słowa nosferatu, ale wspomina tylko o tym, że to w zasadzie takie, taki, taki termin nie istnieje w języku rumuńskim, mm -hmm. ale nic jest w tym dalej, co to ewentualnie mogłoby oznaczyć. Natomiast maja Janion poszło trochę dalej. Mm -hmm. Tylko to chciałem. No. Nie, jasne, jasne. Ja właśnie myślałem bardziej o tym, bo być może akurat tego nie pamiętałem z Janion, ale pamiętałem to, że, że to słowo samo w sobie nic nie znaczy. To znaczy rzeczywiście jest jakimś tam... No, nie zamiennikiem, ale przekształconym słowem, które, które rzeczywiście ma jakieś znaczenie, ale samo słowo nosferatu nie oznacza ani chodzącej śmierci, ani, ani powstającego z grobu, ani tym bardziej wampira. Ale też myślę, że, że, że jakby to, to wszystko jest na marginesie. Jeszcze może zacznijmy do tego, powoli zmierzać do samego filmu Browninga, chyba, że jeszcze coś chcesz powiedzieć o samym Nosferatu. Pomijając jest, że to jest świetny film. Nie, nie, nie, nie. Chciałem tylko tak na moment się zatrzymać, czy nie, ale i tak chyba dużo uwagi mu poświęciliśmy. Tak, bo to nie jest jakby tematem ani kino nieme, wydaje mi się, ani, ani tak naprawdę filmy, które uchodzą z arcydzieła. Nie, nie, nie powinniśmy się zatrzymać dłużej przy, przy tych filmach i raczej brnąć w bagna farsy i tandety. Chociaż dzisiaj też ten film nie jest do końca taki zły. No dobrze, powiedzieliśmy, On że był... Nie, jest zły. nie Nie, nie, jest zły. Może trochę nudny. Nie, dlaczego nudny? No to, no to, no to musimy rozstrzygnąć w ogóle kwestię, czy ten film jest zły, czy dobry. Wiesz co, mnie się wydaje, że, że ten film broni się dwoma takimi podstawowymi rzeczami. Pierwsza to jest postać Drakuli, którą wykreował Bela Lugosi. A druga sprawa to jest pierwszy akt filmu. Dla mnie ten film dzieli się na takie dwie części, właśnie nie nudy i nudy. Pierwsza nie nuda to jest do, do, ten cały fragment rozgrywający się w Transylwanii. Nuda dla mnie zaczyna się, kiedy przenosimy się do Anglii. Z małymi wyjątkami też, bo bardzo mi się podoba rola Renfielda, już samego, samej postaci w Anglii. Mhm. W mom o momencie, o którym wspominasz, że staje się nudny, ten film schodzi do poziomu teatru telewizji. Mhm czy tam wszystko rozgrywa się w zamkniętych przestrzeniach. Mhm. Nie wiem, czy z, e, zauważyłeś, oglądając Draculę, że tam bardzo dużo spraw, sytuacji, jakichś znaczących wydarzeń jest relacjonowany. My ich nie oglądamy. My się dowiadujemy z ust bohatera, bohaterki, że coś takiego się działo. Mhm. Jak e, Mina opowiada o spotkaniu z Lucy, jak e, pojawił się w jej, e, w jej sypialni e, Drakula, my tego nie widzimy. My, to, my dowiadujemy się z ust bohatera czy bohaterki. Tak, i to, jest... to jest. Zgadza się. Tak to? Tak, zgadza się. I to jest właśnie takie bardzo symptomatyczne dla kina klasy B. To znaczy taka werbalizacja. Ale właśnie czy z tego filmu wieje jakaś groza, uważasz? Nie. Czy wydaje A mogła... Się... mogła wiać w momencie, kiedy on się ukazał w ogóle na ekranie. Tak. <śmiech> Dzisiaj jestem <śmiech> bardzo, bardzo tak. Yy, yy, Krótkimi zdaniami. Teraz nie, wtedy tak. Tak uważam. <śmiech> Koniec dyskusji. <śmiech> okay. Dziękuję Ci za <głos> Koniec dyskusji. Wiesz co, wydaje mi się, zaraz powinniśmy przejść do samego filmu, ja wiem, że wchodzimy dookoła, ale odpowiadając na Twoje pytanie tak dosadnie, to wydaje mi się, że to, co jest istotne dla tego filmu i co musiało wzbudzać kiedyś grozę, to przede wszystkim Palma Pierwszeństwa, ten film był pierwszy i on zbudował tak naprawdę wszystkie wszystko, co nam się kojarzy z takim gotyckim horrorem, wszystkie artefakty, tak naprawdę archetypy, można powiedzieć, czyli zamek, pajęczyny, nietoperze, wycie wilków, jakaś nocą kareta, która się porusza. Wiesz, to wszystko, co dzisiaj nas, dla nas jest tak naprawdę chlebem powszednim, tam pokazano po raz pierwszy, przynajmniej jeśli chodzi o film dźwiękowy. W związku z tym wydaje mi się, że ten film musiał robić wrażenie wtedy. No tak, ale wydaje mi się, że przy tym wszystkim, o czym mówisz, przy tych wszystkich elementach charakterystycznych dla horroru, które wprowadził film Browninga, nie ma on tak gęstej atmosfery horroru, jaka emanuje z filmu Mudlała. Nie mam aż takiego wrażenia, że jednak, kiedy ogląda się te filmy, to jednak większy dreszczyk czuje się, kiedy ogląda się na tu Mudlała. Wiesz co? To ja będę się upierał, właśnie przy, przy, przy postaci wampira w jednym i drugim filmie, w sensie postawię na to, żeby to rzeczywiście jakby dopełnić to, co mówisz. Zwróć uwagę, jak jest przedstawiony grający przez Maxa Shreka, jeśli dobrze sobie zapamiętałem. A tak, Max Shrek, który wciela się w rolę wampira. I zwróć uwagę, jak Bela Lugosi odgrywa swojego wampira. To są zupełnie inne postaci. Bela Lugosi, wiem, że wtedy, kiedy wchodził film Dracula na ekrany, kin nazywany był Rudolfem Valentino Horroru. I to dużo znaczy. Kobiety mdlały na jego widok, a faceci zazdrościli, że jest tak szarmancki, przystojny i tak fajnie uwodzi kobiety. Natomiast postać stworzona przez Maxa Shreka, ciągle nawiązujemy do Murnawa, no nie wzbudzi ani naszej e, jakiejś, nie wiem, empatii, ani. ani no to jest, to jest czy, czyste zło, straszne, obrzydliwe, obleśne wręcz, obleśna postać. Być może też o tak, to chodzi. Tak, tak, owszem, e, zgadzam się z tobą. Ja mówię o całości filmu, że film Murdawa jest w większym stopniu wypełniony atmosferą horroru niż film Browning, ale ja mówię o, z dzisiejszego punktu widzenia. Mhm. Ja nie mówię, który Dracula jest lepszy, mhm. który wykonawca bardziej się sprawdził, bo to chyba wydaje mi się, jednak nie można, nie można w ogóle porównywać, bo mhm. m, inaczej odbiera się szleka, inaczej się odbiera Lugosiego. Bliższy mi jest Lugosi. Przy... Ale je, jeżeli chodzi o atmosferę, jaką wiesz, jaka emanuje z obrazu, no to jednak murna, tak. No. Ja, wiesz. Mówimy o dwóch różnych filmach, więc możliwe, że popełniłem błąd w ogóle je porównując. Poza tym, no może tym korzystuje dźwięka, a drugiego nie ma. No. Tak, wiesz co, myślę, że powinniśmy wspomnieć też, ja, ja bym się jakby zapamiętał, że musimy powiedzieć coś, dlaczego ten film wygląda tak, jak wygląda w sensie wizualnym i dźwiękowym, ale to może jak przejdziemy do produkcji filmu. Ja jeszcze może wrócimy do tematu samej produkcji Drakuli, czyli jakby tak naprawdę jak to się wszystko zaczęło. Jeśli pozwolisz, to, to dwa słowa na ten temat okay. powiedział. Z producentem tego filmu jest studio Universal, które w latach 30. i 40. stało się tak naprawdę specjalistą od realizacji filmów grozy, dzisiaj nazywanych horrorami. I z tym studiem to było takie średnie studio, należące do... do, do Takiego nurtu czy gatunku studiów nazywanych Little Tree. Wcześniej, czy wyżej, były studia Big Five, do których należało MGM. Universal realizował w czasie, kiedy kiedy istniało kino, kino, filmy grozy, ale tak naprawdę w latach 30. Wypłynęło to studio na horrorach i tak naprawdę te horrory stały się niezłym antidotum dla studia zaraz po kryzysie gospodarczym, po 29 roku. A tak naprawdę za tym, że te horrory powstały, mówię w liczbie mnogiej, bo zaraz powiemy jakie filmy jeszcze były przy Drakuli produkowane, stoi jeden człowiek. To jest Karl Lemel Jr., facet, który dostał od swojego ojca stałe studio na swoje 21 urodziny. To jest niezwykły prezent, chociaż wiele ludzi uważało, że sam junior, czyli syn Karla Lemleja, nie nadaje się w ogóle do tej pracy. Uważano go za idiotę. Tak, takie są zdania przytaczane, tak przynajmniej wyczyta, wyczytałem. Wielu z pracowników studia i aktorów uważało, że, jest, że był to skończony nieudacznik, ale fakt, i zresztą on potem stracił studio, nie utrzymał się na, na, długo na tym stanowisku, ale fakt jest taki, że za jego dyrekt, dyrektorostwa, za jego, jego szefostwa powstały naj, najbardziej rozpoznawalne horrory. I teraz ciekawa sprawa. Bela Lugosi, który Odgrywa w filmie Browninga Drakule, już wcześniej grał Drakule na Broadwayu, odgrywając tak. rolę, rolę Drakuli w Nowym Jorku. I to była adaptacja książki Stokera, przygotowana przez dwóch panów, Johna Baldersona i Hamiltona Dina. Jakoś się udało przenieść na deski teatru książkę Stokera, i łatwiej, jak mi się wydaje, było zaadoptować sztukę teatralną niż samą książkę, w sensie jakimś tam prawnym. I co ciekawe, Bela Lugosi, który wcielił się w teatralnej wersji Drakuli, spotykał się tam na Broadwayu podczas tych przedstawień z innym aktorem, emigrantem z Europy, Edwardem Van Sloenem. jeśli dobrze odmieniam, odmieniam, czyli Edward Van Sloen. I to jest ciekawe, że on również pojawia się w filmowej wersji Browninga, gra Van Helsinga. Postać zresztą świetnie sportretowana przez Edwarda Van Sloena, czyli Nie wiem, jak to się odmienia. Edward Van Sloen w każdym razie. tak brzmi jego nazwisko. I jak wyczytałem, to Browning widział tą sztukę. Był na Broadwayu i widział Lugosiego. I potem zrealizował film w swój pierwszy, jeśli dobrze pamiętam, film dźwiękowy. To się nazywało Thirteen Chair, czyli 13 Krzesło, w którym zagrał Lugosi. A później w 1931 roku zaczęto już realizację samego Drakuli, filmu Dracula. Za kamerą stanął Karl Freund, to jest ciekawe, ponieważ Karl Freund jest kolejnym emigrantem, który pojawia się w Hollywood i on był operatorem, przypomnij mi, z kim on pracował, chyba z Fritzem Langiem. Tak, chyba tak. Moment. Wydaje mi się, że on był operatorem filmu Metropolis. Na pewno realizował filmy z nurtu kina niemieckiego ekspresjonizmu. I tu jest też taki ciekawy wkręt, wydaje mi się, jeśli ktokolwiek próbuje udowodnić, że te nowożytne horrory na czele z Drakulą Składają hołd, czy są jakąś, jakimś pokłosiem niemieckiego ekspresjonizmu, to bezpośrednim taką, takim dowodem na to jest obecność przy tym projekcie Karla Freunda, czyli niemieckiego operatora, który wcześniej pracował przy filmach y, z nurtu kina ekspresjonistycznego. Tak mi się wydaje, że to jest, to jest taki y, no, dosadny wkręt. Na pewno, na no, ile pamiętam, do pod hotelu Atlantik robił, nie? No, no, no, właśnie. No. no. No tak, właśnie, właśnie. Ale wiesz, to jeszcze chciałbym wrócić do tego, o czym mówiłeś o postaci założyciela. Mhm. Która, że tam w Drakuli pojawia się jego siostrzenica. Zgadza się. I kobieta, która wypowiada pierwsze kwestie w filmie. Mhm. W pierwszym dźwiękowym horrorze Siostrzenica Lemlar. Tak, mhm. tak. W, yy, w Bliżąc Pokojarzysz ten moment. Tak, tak? Ono otwiera y, Drakule. Tak, tak, Draculę, tak. Tak, zgadza się. No to ciekawe. Zgadza się, oczywiście, że tak. No i w, cóż, jak pamiętamy, to jest, to jest dosyć też ciekawe. Film powstawał w bardzo dziwnej atmosferze. To znaczy, był jakiś taki rodzaj déjà vu podczas realizacji tego filmu, ponieważ powstawały dwie, równocześnie, symultanicznie, powstawały dwie wersje tego filmu. I tutaj głównie chodzi o to, że to były początki kina dźwiękowego i nie wiedziano jeszcze na czym polega dubbing czy jakiekolwiek inne zabiegi dźwiękowe. W związku z tym producent filmu Karl wyczuł koniunkturę, że warto wypuścić ten film również w innej wersji językowej, dosłownie innej wersji językowej, żeby ten film się jak najlepiej zwrócił. Czyli mamy wersję angielską tego filmu, a równocześnie z nim powstawała hiszpańsko wersja językowa. To jest bardzo ciekawe. Dzisiaj to jest dosyć takie archaiczne, ale rzeczywiście do naszych czasów przetrwały dwie wersje tego filmu. Czyli mamy wersję Toda Browninga z, z, z, z Belą Lugosi. Mamy również wersję hiszpańską. Tego filmu. reżyserem tego filmu hiszpańskiego jest George Melfrod. Ciekawe jest to, że wyczytałem, że on w ogóle nie mówił ani słowa po hiszpańsku. Ja nie widziałem tej hiszpańskiej wersji, przyznaję otwarcie, a ty widziałeś. Tak, tak, tak widziałem ją. Wiesz jeszcze, to, to, to, dużo, du, dużo z, y, z fanów wskazuje na to, że ta wersja jest lepsza. Ja jakoś tak się średnio bawiłem na, na tym filmie. Oczywiście obsada jest zupełnie inna tego filmu. Oni korzystali z planu zdjęciowego, bo cały proces polegał w ten, na, znaczy cały proces produkcyjny polegał na tym, że rano, od ósmej rano, wchodziła na plan zdjęciowy ekipa Toda Browninga z Belą Lugosim, kręcąc swoje zdjęcia. Oni kończyli po południu i do, wieczorem, aż do późnej nocy, kręciła ekipa Melforda, kręcąc hiszpańską wersję, w tych samych dekoracjach. Mało tego. Oni oglądali urobek Browninga. I nawet wyczytałem, że tam zostawiali, ekipa Browninga zostawiała na podłodze znaczniki dla aktorów, w których miejscach mają stawać. Ale ona się troszeczkę różni, mimo wszystko. Ta wersja, podobno jest... Tak, tak, tak to... Przynajmniej wyczytałem, że jest bardziej swobodna kamera. Ja jakoś tak za bardzo tego nie widzę. Może dlatego, że jestem przyzwyczajony bardziej do tej wersji Browninga. Ale warto ją zobaczyć. Jak, jak pamięta się wcześniejsze dokonania Carla Freund'a przez ciebie wspomnianego, to że rzeczywiście ma się wrażenie, przy drawnika, że jest on nieco hamowany. Ale wiesz, dlaczego tak było? No. Chodzi o dźwięk. Tak, tak przynajmniej wyczytałem, że tu chodziło o taką sprawę, że, że jednak ta cała aparatura dźwiękowa nie pozwalała operatorowi szaleć z kamerą. To znaczy trzeba było uważać, gdzie tą kamerę ustawić, jak ją ustawić, jakie ruchy zrobić. Ja czytam, tak jeszcze nawiązując z naszego pierwszego epizodu, kiedy mówiliśmy o Hitchcocku, o psychozie, ja czytałem biografię Hitchcocka i tam jest takie jedno świetne zdjęcie w tej książce biografii Hitchcocka z planu zdjęciowego filmu Sabotaż, jeśli dobrze pamiętam. I, i tam stoi Hitchcock na tym zdjęciu, który ma założone słuchawki na uszy i obok niego jest kartka, na której pisze po angielsku, mniej więcej brzmi ten tekst tak, nie wchodzić w, w zasięg pracy kamery. Coś takiego. Chodziło o to, żeby nawet nie, nie zasięg pracy kamery, ale właśnie aparatury dźwiękowej. Że, więc nawiązując do, do, do tego sytuacji, jak, jaka była na panie Drakuli, i to, i to czuć, Patryk, jeśli, jeśli oglądasz Drakulę, że ten dźwięk z punktu widzenia współczesnego widza pojawia się tam tak dziwnie, to znaczy marginalnie, albo taki jest punktowy bardzo. Są takie całe sekwencje, które są nieme naprawdę. Tak, tak. Dziwne ja to jest. Jest bardzo oszczędny, ale I... mam, wiesz, to jest 31 rok, a I... więc krótko po. Odkryciu dźwięku dla kina, to można tak mm -hmm. się wyrazić. Ja? W Polsce chyba jeszcze wtedy nie powstawały filmy. No tak, nie, może powstawały, ale nie był upowszechniony dźwięk. Mm -hmm. I myśmy byli nieco w tym zacofani, także trudno się spodziewać po filmach z tego okresu, że oni nie wiadomo jakie cuda wyprawiali mm -hmm. e, w tym momencie z, z dźwiękiem. Zresztą sama ścieżka dźwiękowa, e, znaczy muzyka z tego filmu pojawia się bardzo rzadko. Pojawia się na początku przy otwarciu filmu i pojawia się bodajże tylko w sytuacjach, w których widzimy orkiestrę, czyli źródło tego, tej <śmiech> tak, muzyki. Tak, tak, tak, tak. Bardzo, bardzo oszczędnie. W zasadzie film wypełniony jest ciszą. Nie wiem, może wtedy to budowało jakąś atmosferę grozy. Może. Dziś, dzisiaj o tym wydaniu, na tym wydaniu, o którym mówimy DVD, możemy posłuchać muzyki Filipa Glass'a, która brzmi inną stąd w zasadzie przystały cały film. Tak. Tak, tak, tak. Wolimy jest... z Glasem czy bez? Wiesz co? Ja, jak ja już się przyznałem ostatnio, rozmawialiśmy, że jestem fanem jak najbardziej oryginalnych wersji filmu, ale przyznaję też, znowu zaprzeczę sobie, że mi się dobrze ogląda z muzyką Flipa Glasa. To jest świetnie zagrane, bo to jest Kronos Quartet i to się słucha dobrze, ale zdaję sobie z tego sprawę to, o czym mówisz, że, że tej muzyki tam jest aż nadto, Ale znowu, jak się ogląda wersję oryginalną, to z, jak mówię, z, z, z punktu widzenia współczesnego widza tego dźwięku i muzyki jest dla mnie ciut za mało. Są takie całe odcinki ciszy, ja je pamiętam, długie, minutowe, czy wielominutowe odcinki ciszy w tym filmie. Znaczy ciszy, no mówimy w cudzysłowie, bo oczywiście tam nie jest jakaś atmosfera, jakiś szum, ale mówimy o takim operowaniu dźwiękiem, jaki jest znany ze współczesnego, czyli taką kakofonią, takim atakowaniem yy, widza, dźwiękami. Ale wiesz co, zgadzam się z Tobą to, o czym mówisz, że rzeczywiście to były początki dźwięku i tak naprawdę jak Kino uczyło się używania planów zdjęciowych, czy w ogóle uczyło się montażu, tak samo musiało nauczyć się wykorzystywania dźwięku, i to rzeczywiście w tym filmie wyraźnie widać, że to jest racz raczkujący etap wykorzystywania dźwięku w filmie. Tak. No, czasem przydałoby się, przydałaby się jakaś muzyka w tym filmie. Mówię o takich momentach szczególnych. No tak, bo tam tak naprawdę, jeśli dobrze pamiętam, wykorzystano, ym, nawet nie stworzono muzykę oryginalną, jakąś autonomiczną, ale wykorzystano fragmenty Jeziora Łabędzi ym, Piotra tak, Czarkowskiego. Tak, tak, tak. tak. Mhm. No, po raz kolejny mamy w tle mojego psa, który wiesz, już w pierwszym Aha. epizodzie było, ale on teraz się otrzepuje. To jest taki dzwoneczek w tle. <laughs> Wiesz co, więc tak, jesteśmy przy produkcie. będzie nam towarzyszył przez jakiś czas. A, wiesz ja co, co ja, bym, to? znaczy, ja bym sobie życzył, mi towarzyszył jak najdłużej, bo to jest ten moje kochane zwierzę, ale może trochę przeszkadzać w podsuchu. No ale to jest taka też atrakcja. Chodź mi o sam dzwoneczek nie ma zwierzę. A, a to wiesz, to znowu jest. No właśnie. Dobra, kontynuujemy. Dobrze, to pomówmy jeszcze, bo mówiliśmy chwilę o obsadzie. Mamy więc Drakule, czyli Bela Lugosi. Powiedziałem, że Edward Van Sloan gra Van Helsinga. Czy jeszcze ktoś Ci się spodobał? Bo ja tak pytam, podbierałem Cię, trochę wspomniałem o Renfieldzie. Ja strasznie lubię tą postać w tym filmie, bo ona w przeciwieństwie do pierwotnego literackiego w filmie, no, w pierwszym akcie rządzi postać Renfielda. Jest głównym um, protagonistą, można powiedzieć. nie? Mhm. No strasznie i dużo. Mam uh -huh. wrażenie że momentami, że za dużo. Uh -huh. Znaczy, tak jak w pierwszych momentach doskonale się sprawdza, chodzi o sytuację, w której zamiast Jonathana Harkera, jest y w literackim oryginale i w innych adaptacjach, który jedzie na Zamek Drakuli, tak tutaj jedzie y właśnie Reinfield, uh -huh. y który później wraca z tej podróży nieco ześwirowany. Tak. Y ale i to są momenty jak najbardziej w porządku. Natomiast później, kiedy pojawiają się inni bohaterowie z Van Helsingiem na czele, to ta postać bywa momentami drażniąca. Wiesz, mm -hmm. kiedy oni w zwyczajny sposób i spokojnie debatują nad tym, co się dzieje. A wiem o bo... co Ci chodzi. On się, on się pojawia i zaczyna świrować. Jak pokonać Drakule, Tak, on sobie chodzi na półgawędkę. No, no. Wiesz mnie się podoba bardzo jeden fragment z nim już w tej, już w tej części w Anglii, w tej akcji, kiedy, kiedy Renfield się pojawia i opowiada o szczurach, o, ty, o tym takiej wizji tysiąca szczurów. I zaraz potem, kiedy wszyscy wybiegają, on się rzuca na omdlałą służącą, pamiętasz? Mnie się ta scena strasznie podoba. To jest w ogóle bardzo zdolny aktor, to jest Dwayne Fry. I to jest aktor, który pojawia się, nie wiem czy pamiętasz, w Frankensteinie. On gra pomocnika Frankensteina. Zresztą doktora Frankenstein. On okłada monstrum Frankenstein na pejczem. I on rzeczywiście zasłynął takimi rolami, i pojawia się w wielu. Ja wy, wy, wy, wy, zaobserwowałem jego obecność w bardzo epizodycznych ról, właśnie w innych filmach Universalu. To był taki aktor ról epizodycznych czy drugoplanowych, właśnie. Dwayne Fry, ja go, ja go pamiętam. Ta jego gra jest bardzo taka sugestywna, odpowiednia dla tego filmu. A no właśnie, a... Masz, czy nawet, i tutaj ja pewnie się ze mną nie zgodzisz, ale najbardziej wyrazista. Aha, no, no wiesz co, to zgodzę się. Pamięć. Wiesz co, Dracula, znaczy Goszczyk ma kostium, wiadomo, o nim jest głównie mowa, trudno nie zwrócić na niego uwagi. Jeżeli, ale jeżeli chodzi o postać, która zapada bardzo w pamięć, no to jest to, to Rainfilm. Pamiętasz jego śmiech? Tak, Kiedy tak. wychodzi, jako jedyny chyba pasażer ocalały ze statku. Tak, to... tak. Podobno to ujęcie... Nie... Podobno w ogóle ten fragment nie znalazł się w scenariuszu oryginalnym. On powstał mhm. na planie. A to nie wiedziałem. Tak. Browning z razem z Freundem wymyślili, że taki takiej taki epizodzie powinien się znaleźć w całości. Tam jest takie kapitalne ujęcie z góry. Kamera pokazuje go stojącego przy schodach właśnie z okrętowych i on patrząc w kamerę wydaje z siebie taki dźwięk, no nie wiem, no jest to dosyć sugestywne. Wydaje mi się, że, że no, na miarę wiesz, współczesnego lektora Hannibala, przynajmniej takie wrażenie musiał wtedy robić ten, ten tak, wyczyn. Tak. dosyć Dosyć złowieszczy jest ten śmiech. A co myślisz o tym, streszczamy film? Czy, czy myślę, że też wszyscy słuchający znają przebieg narracji w Drakuli? Nie, no wszyscy znają. No. To jest chyba też jeden z tych filmów, rzeczywiście, że każdy z nas, jeśli nie widział tej wersji całej, mówi o Browningu, no to gdzieś zna całą historię, o co, o co w niej chodzi i, i, i, i, i kim jest sama postać hrabiego Drakuli. Bo to może jedynie to, kim jest film, że on się pojawia także w... Innych adaptacjach, ale najbardziej chyba pamiętny jest u Drakuli Copoli. Go grał tam Tom Waits, pamiętasz? Tak, oczywiście, świetna rola. No. Ale jest już tam postacią epizodyczną, na pewno nie, nie gra pierwszych skrzypców, tak jak tutaj. Mm -hmm, nie? Mm -hmm, zgadza się. Tak, tak, to rzeczywiście chyba ten, ten pomysł, żeby postać Renfielda. Y była postacią, która kreuje pierwszy akt filmu, chyba wy, wy, wy wychodziła z teatru. Wiesz co, jeśli mówimy o teatrze, to bardzo ciekawa sprawa. Ja często spotkałem się z tym, z takim zarzutem, że Lugosi w tym filmie dziwnie mówi. No wiadomo, on ma akcent swój, węgierski, europejski akcent, natomiast często mówi się Mówiło się o tym, zwracając uwagę na późniejsze filmy nawet Lugosiego, że on bardzo powoli artykuluje. I ja spotkałem się z, z, z takimi źródłami, że on podobno czytał z kartek, które były umiejscowione za kamerą, nie do końca wiedząc, co czyta, ponieważ wszystko było fonetycznie dla niego przygotowane. Ale wiesz to wyczytałem ostatnio na jego usprawiedliwienie i to też jest bardzo ciekawy wkręt w jego biografii właśnie, że te przyzwyczajenie do tych pauz, do tego, tego, tego, nie wiem, takiego dziwnego, bardzo spokojnego mówienia wynikało z przyzwyczajenia albo z doświadczenia teatralnego. Że to, że Dracula mówi, I never drink wine, Chodziło tu o to, że Bela Lugosi odgrywał tę rolę w teatrze. A wiadomo, w teatrze troszeczkę inaczej się mówi, tak, żeby wszyscy z ostatnich rzędów słyszeli, co aktor mówi. I tak przynajmniej to tłumaczy biograf Lugosiego, że on, mając to przygotowanie borodowskie, podobnie tą postać kreował w filmie. A to by to nie przeszkadza, że rzeczywiście, że on tak no, mówi, jak mówi. No, wiesz, co, to jest jakiś rys charakterystyczny, wydaje mi się. Nie? Bardziej... Myślę, że z tego najbardziej się pamięta Lugosiego. Nie uważasz? A, no, to dzisiaj oczywiście to się stało znakiem rozpoznawczym Lugosiego i tej postaci, bo ja zawsze jak, jak myślę o Drakuli, to przypominam sobie postać z ulicy Sezamkowej, gdzie w ulicy Sezamkowej jest również hrabia, którym jest nie tylko stylizowany wizualnie na, na, na Lugosiego, bo ma podobny strój, podobną fryzurę, ta postać no, papetkowa taka z ulicy Sezamkowej, ale również mówi z tym akcentem właśnie czyli I listen, children of the night, ten, ten taki typowy ale węgierski Jego Ale Lugosi'ego akcent. już się naśladuje w samej Drakuli A przypomnij, tego tego nie zauważyłem. Jak to? Tak, tam Mina naśladuje Lugosi'ego. A w którym fragmencie? E, po raz pierwszy pojawia się Dracula w teatrze. Oj, tak, już wiem, ale przypomnij, powiedz, powiedz. W później oglądamy minę i Lucy, jak dyskutują między sobą <laughs> e, właśnie o, o hrabim Drakuli I... Mina naśladuje sposób jego wysławiania się. Dokładnie masz rację i, i, i jego Masz rację, to jest scena w sypialni chyba tak, kobiecej. Tak, tak, tak, tak, I ona rzeczywiście masz rację. To jest, to jest rzeczywiście, zapomniałem o tym fragmencie, jest, jest taka scena. Wow, rzeczywiście. One paradują sposób wysławiania się Drakuli. Masz rację, masz rację, rzeczywiście. Mnie utkwiła bardzo w pamięci jeszcze jedna scena, jeśli mówimy o. Bo ja mówiłem, że wolę tę scenę, tę całą sekwencję w Transylwanii. A wiesz dlaczego? No, mi się strasznie podobają dekoracje z tego filmu. Ja nie wiem co w zamku Drakuli robią pancerniki, mówię o zwierzętach, nie mam zielonego pojęcia, albo co robi czy osa. Co robi osa. Nie wiem, po jaką cholerę jest tam osa, ale... która wychodzi z trumny. Nie wiem, naprawdę nie ale wiem. Ale właśnie, czy ty masz też wrażenie, to jest, zwróciłem na uwagę na czas, około 5 minuty trwania filmu, że tam jakieś stworzonko małe wychodzi z własnej trumny. Ale mówisz... masz takiego wrażenia? Tak, ale ty, tam, tam jest, to, jest to, jakaś taka... Wspomnę taka... w ogóle całą scenę. To jest pierwsza scena, w której pojawia się Drakula. Najpierw widzimy tak, tak. a później bodajże widzimy właśnie jakieś żyjątka chodzące tam po ziemi i mam wrażenie, że jakiś jeden z tych żyjątek wychodzi z własnej miniaturowej trumny. A, a pamiętasz tą osę, czy pszczołę, która wychodzi z trumny? No to możliwe, że mówimy o tym samym. No właśnie. Pamiętam, co to była osa. No. To, to jest to bardzo to dziwne, ale, pancer ale pancerniki też pamiętasz? Tak, no pamiętam, nie zapomnieć. Wiesz to jest naprawdę bardzo dziwaczne, tym bardziej, że Dracula witając Rentfilda mówi mu o dzieciach nocy, mówiąc o, wilko o nie o wilkołakach, tylko o wi wilkach i wilków w filmie nie widzimy ani razu, z tego co pamiętam w wersji Browninga, natomiast widzimy pancerniki, które gdzieś tam się kotłują w meblach między, między jakimiś sprzętami. Słuchaj, o jednym muszę wspomnieć. Jak, jak teraz wspominasz o tych wilkach, to przypomniała mi się przemiana Drakuli. Nie obserwujemy ani razu przemiany Drakuli. w Powieści, mimo że powiedzieliśmy ok, że ten film jest oparty bardziej na sztuce, ale w powieści Drakula przyjmuje bardzo różne postaci. Tak. I jedynym filmem, bardzo często wspominam te, podczas naszej rozmowy ten film, który to akcentuje i jest Dracula Coppoli. Mm -hmm. U Browninga jedynie o tym słyszymy, że Mina na przykład wychodzi na balkon i mówi o, biegnie jakiś wilk, nie? Tak, ale, ale znamy, widzimy... Że Dracula już się przemienił. Ale co najmniej raz, nie, co najmniej dwa razy na pewno widzimy nietoperza. Tak. No i to, to jest jedyne, co, co, co się przemienia, czyli ten nietoperz, z którego teraz chyba w adaptacjach różnych, czy Drakuli, czy w filmach mówiących o o chyba nie wykorzystuje się tych nietoperzy, nie? Jako takiego... Kiedyś to był stały rekwizyt horroru, a mm -hmm. teraz już chyba nie. Być może, tak. Być może masz rację. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że tu wychodzi o to, że, że film opiera się jednak na sztuce teatralnej, a jak wiadomo w sztuce teatralnej, w przeciwieństwie do filmu, no ten efekty specjalne są jednak posunięte do granic umowności. I tutaj no, Trzeba wziąć, wziąć to pod uwagę, że ten film powstawał jednak z bardzo okrojonym budżetem, bo on pierwotnie miał być filmem no, wysokobudżetowym. Natomiast po 29 roku, kiedy, kiedy wszystkie studia filmowe borykały się z kryzysem, ten film jednak bazuje no, no, na, na jednak okrojonym budżecie. I rzeczywiście, chyba wydaje mi się, to się wiąże również z tym nakładem finansowym na efekty specjalne do tego filmu. Jest ich tam niewiele rzeczywiście, mało jest efektów. Jest oczywiście kilka podmalówek. Pamiętasz tą scenę, kiedy wóz jedzie, w tle widzimy zamek Drakuli. to wszystko jest namalowane na szybie, ale to ładnie wygląda dosyć. Mi się to podoba. Ale sporo jest, takich, sporo jest takich fragmentów. Też są fragmenty wykorzystane innych filmów. To jest mhm. fragment chociażby podróży Draculi do Anglii. Ale właśnie to, Patryk, to właśnie to utwierdza jakby mnie w tym, o czym mówię, że, że wiesz, nie, miało, nie mieli pieniędzy na bardzo spektakularne ujęcia, więc wycinali fragmenty te najbardziej właśnie epickie z innych filmów. I ta scena, o której mówisz, rzeczywiście nie, nagra, nie, nagra, nie została nagrana pierwotnie do Drakuli, ta scena burzy i, i okrętu. Została wycięta z innego filmu, żeby zaoszczędzić pieniądze. I to widać. I to widać, tak, że to jest coś, inny, inna materia, prawda? Tam jest przyspieszony totalnie ruch. Tak. tak. Zauważyłeś to? Tak, tak, zgadza się. Mhm. Oczywiście, inny klatkarz jest. No dobrze. Coś jeszcze mi przychodzi do głowy a propos. Wiesz co. Aha, właśnie, chciałem jeszcze jedną scenę. Nie wiem, może ty masz swoją jakąś ulubioną scenę, ale ja chciałem szybko powiedzieć o swojej ulubionej scenie rozgrywającej się w Anglii, to znaczy pojedynku Vanhelzinga Helsinga z Lugosim. Pamiętasz tę scenę, kiedy oni pierwszy raz się widzą. Jest między nimi taki pojedynek na słowa, a później na gesty. I to jest, Wydaje mi się, że warto to o tym wspomnieć, bo to co robi Lugosi również stało się jego znakiem rozpoznawczym. Tam jest taka scena, kiedy on hipnotyzuje Van Helsinga, ręką robi taki gest i każe mu do siebie podejść, mówi Van Helsing, come to me, takim głosem come here i Van Helsing się opiera. To było zupełnie fascynujące, z tego względu, że później wielokrotnie powtarzano. I sam Edwa, Edward Wood Jr., który się zachwycał grą aktorską Lugosiego, ten gest um, również kazał Lugosiemu później powtarzać w swoich filmach. Ale ten pojedynek jest fajny, wiesz, bo tam jest, pamiętasz, ta scena z, również z lusterkiem, kiedy Van Helsing mówi do Lugosiego, że ma pewien problem z um, naukowym jakimś swoim odkryciem, czy problemem naukowym i każe spojrzeć Lugosiemu, czy Drakuli, spojrzeć w lusterkę. On tłucze to lusterko i mówi wtedy Van Helsing? You are very clever man, czy coś takiego, że jesteś bardzo sprytnym człowiekiem. Ja lubię tę scenę. A twoja lubiona scena? Wiesz co, zatrzymam się jeszcze na, na czymś, o czym napomknąłeś jedynie. Nie? Chodzi mianowicie o to hipnotyzowanie, że bardzo często obserwujemy zbliżenia Drakuli. A, tak? masz jego. Że ma, ma nas chyba zahipnotyzować. Mm -hmm. Tak się zresztą pojawia po raz pierwszy Lukoś, na którego jest zbliżenie i on wiesz, charak w charakterystyczny sposób na nas patrzy, na widzów oglądających to diabelskie monstrum. Tak, ja, zapomniałem o tym. Ale dzisiaj mam wrażenie, że to trochę. No tam, to się wypada, nie? Tak, tak. Jest to troszeczkę takie, no bo to jest, to jest bardzo w stylu kina niemego wydaje mi się, tam zauważ, że ona ma tylko oczy, tak, wiesz, ta, tak. trochę tak jak ja była tam... w taki charakterystyczny sposób. Zauważyłeś? Tak. tak, tak, tak. Ale wiesz co powinniśmy również chyba podkreślić, że nie ma ani jednej sceny, ani jednego ujęcia raczej, w którym by Drakula kąsał kobiety. Nie jest to ani razu pokazane. Zbliża się jest do szyi Jest raz, ale nie widzimy dokładnie. No właśnie kiedy kwiatcielka sprzedaje. Ale on tylko ją jakby zakrywa swoim chyba. Tak. I my tego nie widzimy. A czy widzimy jego zęby? Nie. Nie widzimy chyba ani razu jego zębu. No na A pewno nie są to takie zęby, jakie my znamy z późniejszych wersji, na przykład z Christopherem Lee, kiedy te zęby są długie i okrwawione. A. Nic takiego nie ma. Nie wiem, czy, czy, czy wiesz, ale Dracula to był jeden z większych sukcesów komercyjnych studia Universal w latach 30 -tych. On zarobił kupę forsy ten film. Ale ciekawe jest to, że. Frankenstein inne zmory? Wiesz, co ciekawe jest to, że ten film, jak sprawdziłem, w 1931 roku większość przychodów firmy Universal pochodziła właśnie z filmu Drakula. Ale masz rację, że ten film powstawał tak naprawdę symultanicznie z innym filmem filmem Frankenstein. Nie powinniśmy się dzisiaj skupiać za bardzo na Frankensteinie można by kiedyś jeszcze osobno opowiedzieć o tej serii. Ale rzeczywiście w 1931 roku, już kiedy Dracula był realizowany, nie wiem, czy to rzeczywiście się jakoś zazębiało dokładnie, ale w tym samym roku powstawał film w reżyserii Jamesa Whale'a Frankenstein z Borisem Karloffem. Nie, musiało być to krótko potem, ponieważ jest taka relacja mówiąca o tym, że zaproponowano Lugosiemu rolę Fra Monstrum Frankensteina i on się nie zgodził. I potem przez całe życie podobno tego żałował. Czyli musiało być to chwilę potem tym, kiedy, kiedy zrealizowano Draculę. Albo w trakcie realizacji Drakuli już wiedziano, że, że, że, że można mu tą rolę zaproponować. I w tą rolę zasługuje Boris Karloff wtedy. mówił o Frankensteinie. Ale rzeczywiście film był wielkim sukcesem w latach 30. -tych. Myślę, że można go porównać do, do współczesnego nie wiem, Titanica czy Awatara. to był film, który zarobił mnóstwo kasy wtedy w latach 30. Aż tak? tak, on uchronił y, Studio Universal od bankru bankructwa. Ten film spowodował, że, te, te, te, że nastał boom na horrory, bo rzeczywiście inne filmy potem zaczęły studia, realizować filmy. A Universal na tym wypłynęło, na, na Drakuli i na kolejnych filmach. Wiesz, ja szybko jeszcze wspomnę, bo to też jest jakby nawiązuje do tego, że Dracula był bardzo popularny, bo powstały kolejne części tego filmu w oryginalnej wersji, tej, tej, tej, tej powiedzmy sadze realizowanej przez Studio Universal. Mam więc Drakule z roku 1931, Powiedziałem, że była wersja hiszpańskojęzyczna. W roku 1936 powstała córka Drakuli, oczywiście Lugosi tam nie występuje. Mamy syna Drakuli z roku 1943, gdzie występuje Lon Chaney Junior jako syn Drakuli. Mamy dom Drakuli z roku 1945. I jeszcze się pojawia Drakula w różnych takich odłamach filmów o Frankensteinie. I całość sagi można powiedzieć kończy film Abbot i Castello spotyka Frankensteina. Chociaż tytuł jest Abbot i Castello spotyka Frankensteina, to, to również tam jest Drakula I tam gra Dracula również Bela Lugosi w tym filmie. Jest to no zupełnie papłuczyny. Ja mam słabość do tego filmu, lubię takie durnowate rzeczy, ale rzeczywiście jest to film głupkowaty. No, cała seria Abota i Castello jednak możemy śmiało powiedzieć, że nie należy do bardzo inteligentnych serii filmowych. Nie wiem, czy widziałeś jakieś części tego filmu. Wiesz co, ja mam w ogóle wrażenie, że za wyjątkiem Drakuli chyba żaden... Może za wyjątkiem Drakuli i niewidzialnego człowieka mimo wszystko, żadnego z tych filmów, z tych... Mówiących o monstrach nie da się traktować dzisiaj całkiem serio. Nawet Frankensteina. Dlaczego? Wiesz co... Czytałeś kiedyś książkę o Frankensteinie? Tak. Znaczy książkę Fra Mary Shelley, tak? Mi, że W ogóle potrafiły na podstawie tej książki powstać dobre filmy. Ale mówiąc o tym klasycznym Frankensteinie, to myślę, że no on ma coś takiego przyśmiewczego w sobie. Trudno traktować tą historię całkowicie serio, a już jego kontynuacja świadczy dobitnie o tym, że całość powinnie, powinno się traktować z dużym przymrużeniem oka. Mówisz o narzeczonej Frankensteina. Czyli... Tak, tak. Jest to ciekawe jest to... Jak tam Frankenstein przychodzi i zaczyna palić cygaro, to jest, wiesz, jest zrobiona. No, przecież to nie mogło być cygaro robione. Wiesz, to nie jest to temat tej audycji, ale powiem tak, że to jest ciekawe, co mówisz, dlatego że ja kiedyś czytałem, nie wiem, czy to jest um, odpowiedni wkręt, ale... Reżyser tego filmu, James Whale, well, który wyreżyserował Frankensteina, narzeczoną Frankensteina, był gejem i często mówi się, że... powstał bo... na ten temat w ogóle film. Tak, bardzo ciekawy tak. film. To były potwory i monstro, albo bogowie i tak, potwory, tak, tak, coś tak. takiego, bogowie hmm. i potwory. I, I często mówi się, że ten właśnie humor taki wisielczy, gejowski humor pojawia się w tych filmach, Mówisz, mówię o Frankensteinie i narzeczonej Frankensteina, więc rzeczywiście może coś takiego jest. Ale zostawmy te filmy, bo być może będzie jeszcze kiedyś okazja o nich porozmawiać. Pomówmy Ale jeszcze, jeszcze tylko na, na moment, Jaty, mm -hmm. dobra? Jeszcze tylko się wbije na, na chwilę. Proszę. Bo można o tym Waleu wspomnieć w kontekście tego, że on zepchnął na drugi plan Browninga. Bo w momencie triumfu Draculi i Browninga pojawia się też Whale i chwilę później to Whale zdobywa pozycję, która pozwala mu wybierać projekty jakie chce, słychać co Browninga w dzień. Tak, zgadza się. Rzeczywiście on... Tak, masz no. rację. Dobra, to nie będziemy tego rozwijać, ale być może kiedyś będzie, będzie okazja ku temu. Powiedzmy jeszcze ciekawą rzecz. Operator filmu Dracula, Karl Freund, zrealizował później w studio Universal jako reżyser film, który był również mega przebojem. Mówię tu o filmie Mumia z roku 1932, czyli rok po premierze Drakuli. Powstaje film Mumia, gdzie Boris Karloff wciela się w Imhotepa. I to jest jeden z nielicznych filmów, które wyreżyserował Karl Freund, ale wydaje mi się, że jest to ciekawe. I sam film jest ciekawy. Mówię, mówię oczywiście o Mumii. To jest taki wkręt. Mhm. No. Ale um, jeszcze są ręce Orlaka, nie? Znaczy, to są Mad Love. Mówisz o filmie. Um... Tak, tak, ale on w Polsce funkcjonował jako ręce Orlaka. To znaczy, funkcjonuje. Ja to widziałem na taśmie 35 mm w kinie. I no to bo... było pod takim tytułem. To jest to błąd, bo to jest remake filmu Niemego, który ma tytuł Ręce Orloka, a oryginalny tytuł filmu brzmi Medlow, rzeczywiście wyrejestrował go Karl Freund i moim zdaniem jest tam kapitalna rola Petera Lora czy Petera Lora. Ale, tak, tak, no. ale to może też kiedyś osobno potraktujemy ten film Medlow, albo, albo przynajmniej a propos Petera Lora czy Petera Lora warto, warto by wspomnieć o tym filmie. Dobra, Wróć, wróćmy jeszcze na chwilę do y, Drakuli. Czy jeszcze coś chcesz powiedzieć na temat y, samego filmu? Tak, jakieś takie twoje odczucia? Oglądaliśmy go niedawno, zrobiliśmy sobie taką re, lekturę, taką przypomnienia, żeby się na nowo wczuć w tą sytuację. Widziałem go już wielokrotnie, ten film, ale po tej ostatniej mojej lekturze bawiłem się tak, jak zawsze się bawię. Bardzo dobrze przy tym filmie. Czy y, pytałeś mnie i nie odpowiedziałem w końcu na, na to pytanie o ulubioną scenę? A właśnie. Na... I myślę, że jest to on... pierwsze spotkanie Drakuli z Rainfieldem, kiedy pojawia się w jego zamku. Ten moment zejścia Drakuli, wiesz, po tych tak. schodach, ta pajęczyna. Ja myślę to, że, że bardzo działa na moją wyobraźnię ten fragment. Dlatego go sz szczególnie jakoś sobie upodobałem. A pamiętasz tam w tej twojej ulubionej scenie gumowego pająka, który zasuwa po ścianie. Nie. Jest tam właśnie scena, kiedy on przechodzi przez pańczynę, Dracula, co nie narusza struktury pańczyny. Normalnie jest powiedzieć, że przechodzi, on ją trochę omija. <głos> Ale pewnie miało chodzić o to, że on... Bo Renfield robi wtedy takie, wiesz, duże oczy tak, i tak, sam tak, musi tak. się przedrzeć przez tą pańczynę. I tam jest taka scena, właśnie pojawia się, kiedy zasuwa taki gumowy pająk po ścianie i Dracula widzi takie, taki przestrach na twarzy Renfielda i mówi, że ten pająk coś tam swoją sieć powoli... Yy, a tak, yy, a tak, robi, tak, ja, I wpada muszka w sieć pajączą, jakieś takie frazesy tam wygłasza przy, przy, tej, przy tym pojawieniu się tego gumowego pająka. Ale ja myślę, że właśnie to, że tę scenę sobie tak upodobałem wynika z faktu, że tam scenografia jakoś bardzo się sprawdza. Mhm. Zresztą to wspominałeś o tym na początku, że ta mhm. dekoracja jest naprawdę niezła. W tej tak, tej tak, tej tak, zgadzam się. Zgadzam się, rzeczywiście robi to wrażenie. Podobnie zresztą nieźle wypada, może nie sama scena już finałowa, ale zaraz przed tą sceną finałową, pamiętasz, jest taka, taka, taka scena, w której Dracula zrzuca, już w Anglii oczywiście, zrzuca Renfielda ze schodów. I ta cała scenografia również bardzo mi się podoba. To jest jakieś takie katakumby z takimi wysokimi schodami. Bo sam finał no, jest rozczarowujący, to trzeba przyznać. Mówię o samym akcie zabicia Drakuli, ale chwilę przed tym finałem ta scena na schodach kiedy kiedy Renfield błaga swojego mistrza, żeby jednak uczynił go nieśmiertelnym i Drakula go zrzuca ze schodów i, i widzimy te całe właśnie dekoracje, to one również robią wrażenie, są bardzo ładne wrażenie, nawet dzisiaj. No, ale zgodzę się z tym, co powiedziałeś przed chwilą, że ta scena finałowa jest nieco rozczarowująca. No i bardzo. Bo jednak to jest książę ciemności i tak dalej, a tutaj się okazuje, że, my, że zostaje gdzieś tam zaciukany przez Van Helsinga poza ekranem, tak właśnie w sposób teatralny, że wychodzi Pan Helsing za, za, za kadr i buch, buch, buch już po wszystkim. <śmiech> Nie widzimy jakiejś, jakiejś takiej dosłowności. No może lepiej, ale jest to troszeczkę rozczarowujące. Bo może dlatego, Patryk, że nas przygotowało, czy, czy przyzwyczaiło raczej kino późniejsze, że zawsze widzimy, kiedy kołek przebija serce Drakuli czy wampirowi. Czy wampirowi, tak się odmienia chyba. Mhm. Że, że następuje wtedy taka przemiana bardzo spektakularna. Wiesz, tam się jakieś robale mu pojawiają na twarzy, ta twarz spływa z niego, w końcu widzimy na końcu szkielet taki plastikowy, wyciągnięty gdzieś z klasy biologii. Być może tego oczekujemy również po Drakuli a tego tam nie ma. Zupełnie się taka, taka scena tam nie pojawia, taka sekwencja. Zresztą my... wiele elementów, o czym mówiliśmy wcześniej, nie pojawia się w tym filmie, które sobie musimy wyobrazić, bo wszystko nam jest relacjonowane. Tak, tak. To tak jak mówiliśmy, wzięło się to z zyski na klasy B. Ale wiesz co, tutaj jest zapewne sobie osoby, które nas posłuchają, zadzą pytanie, mówimy o kinie klasy B, a tutaj wspominamy o Drakuli, który jest zrobiony przez jakby nie było wielkie studio. Mm -hmm. Gdzie to kino klasy B? Chodzi chyba o poziom wykonawstwa. Tak, ale też chyba o rodzaj lansowanej rozrywki, bo przypomnijmy na przykład, że Universal mniej więcej w tym samym czasie wyprodukowało film pod tytułem Na Zachodzie bez zmian, czyli adaptacja wielkiej literatury, film, który dostał Oscara z najlepszy film roku. I, i, i tutaj widać tę różnicę też, że, że tematy, którymi się zajmowało kino klasy B, no jednak uchodziło za, za taką tematykę gorszej jakości. To, to nie były tematy mówiące o czymś wzniosłym, w sensie takim udochowienia człowieka, tylko raczej stawiały na takie proste emocje, właśnie strachu, może troszeczkę obrzydlistwa na ekranie, później. I tanie rozrywki tak naprawdę, chyba to jest ta podstawowa sprawa, że Dracula, Frankenstein, Wilkołak, Niewidzialny Człowiek, Mumia, te wszystkie filmy jednak lansowały tanią rozrywkę w porównaniu z filmami, na przykład film, który wymieniłem, ale też inne filmy MGM-u, które były produkowane, na przykład Lugosi zagrał w filmie Ninoczka prawda, z Gretą Garbo który nie jest uznawany za film klasy B, tylko za no, Roman Sidło, takie z górnej półki. Więc tu chyba też wydaje mi się, że o to chodzi. A wiesz to jeszcze jedna rzecz, jeśli, jeśli pozwolisz, to przypomniała mi się taka sprawa, że czytałem o tym, że ten film, kiedy już był zamknięty, była produkcja tego filmu, to producenci podjęli decyzję, że on jest tak straszny, że trzeba go opatrzyć wstępem. I były przymiarki, nawet chyba istniały kiedyś takie takie sekwencje filmowe, które ostatecznie gdzieś zaginęły. Sekwencje, które podobne, a sekwencja pojawia się przed Frankensteinem, czyli Edward Van Sloan przed Drakulą wychodził, przed Kotarę, która oddzielała widzów od, od ekranu. Oczywiście to wszystko było nagrane. Edward Van Sloan mówił o Drakuli, że to jest film straszny, że osoby, które no, mają słabe nerwy, żeby uważały. I jakby to do Drakuli oficjalnie czy, czy ostatecznie nie weszło, ale ten fragment, o którym mówię, ten wstępniak, prolog, pojawia się w Frankensteinie, nie wiem, czy pamiętasz. Zanim zacznie się film, to, to pojawia się Edward Van Sloan, który właśnie mówi o tym, że ten film może wzbudzić pewne emocje takie no, nerwowe. Pamiętasz? Mhm. Mm Wiesz co, to nie zbuda. Proszę? Na nie zbuda już dziś. No tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja zgadzam się w 100%, Ten film nie straszy, a raczej oglądanie jest jako ciekawostkę. Mnie się wydaje, że w ogóle, jeśli chodzi o Rakulę Browninga, to on. Zyskuje, tak jak powiedziałem, powtarzam się chyba, głównie za sprawą postaci, którą wykrował na ekranie Bela Lugosi. Co by nie mówić, to jednak to jest postać, która no, zmieniła oblicze kina popularnego. Ale nie ogląda się tego hmm, Drakuli jak zabytek. A ja go oglądam trochę jak zabytek. Tak? Ale co, to może inaczej. Co, co, co się kryje za tym słowem zabytek w, w kontekście Drakuli? No, że oglądasz jakby taki, tylko z takiego historycznego punktu widzenia, nie? że jest to jednak ważny punkt w historii kina, bo ten film też sprawia jakby wielką frajdę podczas oglądania. Przy tych wszystkich niedociągnięciach, które dzisiaj są z łatwością wyłapywane i przy tych wszystkich elementach, które się nieco postarzały, przy tych rozwiązaniach. że Mimo wszystko coś jest w tym filmie takiego intrygującego. Wiesz, co, ja, ja, ja powiem tak I, i odpowiem może trochę inaczej. Znaczy, no nie, nie na pytanie, bo żadnego nie zadałeś, ale wydaje mi się, że jeśli miałbym wybierać filmy, które. Filmy z tego, z tego nurtu uniwersalu lat 30., które mi naprawdę dzisiaj cieszą tak i, i świetnie się je ogląda, to to będzie Niewidzialny Człowiek. To jest jeden z tych filmów, który naprawdę nie traktuję jako taką właśnie posthistoryczną kobyłę. I oglądam ten film z dużą przyjemnością. W przeciwieństwie do Drakuli, gdzie, gdzie Dracula pomimo tego, że bardzo lubię ten film i to jest taka miłość trochę nieodzajemniona, bo to jest film, który niestety mnie trochę nudzi, to na przykład film Niewidzialny człowiek oglądam wielokrotnie i uważam, że on się prawie w ogóle nie zestarzał. Mhm. Ale tu się z tobą chyba zgodzę, mhm. no, że ta dynamika tego filmu jest taka współczesna. Mówisz o niewidzialnym człowieku? Tak, Tak, tak. Jest tam pościg, ja, wiesz... Wiedzą, że efekty specjalne jak na dzisiejsze standardy są dość słabe. I... Ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi o samą dy, dynamikę i historię. Mm -hmm. sposób budowania, wiesz, dramaturgii i tak dalej, i tak dalej, nie? Tak, tak, tak. Tak Tak, tak, tak mi się wydaje, że jednak niewidzialny człowiek bym stawał, stawiał wyżej, jeśli chodzi o taki rodzaj właśnie archaicznego patrzenia na kino, no to on się mniej zestarzał dla mnie. Jeśli... Yy, tak, ale wiesz... Yy... Jak porównujemy, no to rzeczywiście trzeba przyznać wyższość niewidzialnemu człowiekowi, ale też jakby trzeba wskazać chyba na zalety tego Drakuli, nie? No tak. Dla mnie największą zaletą jest ten pierwsza część, to o czym mówiłem, i postać Lugosiego. A jak jest z tobą? Ale tak, tu się zgodzę z tobą mhm. w zupełności, że później gdzieś to tam, dziwnie, jak się rozgrywa w tych... W zwykłych pokoikach, to gdzieś czar pryska, nie? i Trudno się tym przestraszyć. Tak, to coś w tym jest. Dracula był straszny w swoim zamku, a kiedy on się pojawia na tych salonach i gadają, to takie trochę pierdopierdło się zaczyna robić. <laughs> tak mi się wydaje. No. No, wiesz, więcej gadki niż działania. Dokładnie, dokładnie. No nawet jak ten ręcznik się kładzie na dywanie i tam próbuje wiesz, zmolestować tą służącą, no to może, może to jest atrakcyjne, ale, ale nic poza tym w, w tej dalszej części. Dobrze, słuchaj, powiemy coś o wydaniu DVD. No moment, tylko pójdę po nie, do drugiego pokoju. Zapraszam Cię bardzo. To ja, ja może zacznę i Ty, ty, ty, ty wejdziesz w rozmowę. Mamy ja ci... będę Ciebie powtarzał. Nie, nie, nie, bo ja chciałem tylko powiedzieć o takich jakby momentach, kiedy te wydania DVD się pojawiały. Pierwszy raz w Polsce Dracula na DVD, bo nie wiem, może wcześniej był wydawany na VHS-ie, nie pamiętam tego, ale pierwszy raz Dracula Browning'a został wydany w roku 2004 i to było ciekawe, związane było z premierą filmu Van Helsing. I ten film był tak wtedy reklamowany, że to jest film, który, który stał się podstawą do, do, do, nie wiem, do stworzenia filmu Van Helsing. Van Helsing to był taki film, no trochę słaby, ale współczesny film. I wtedy wyszły, wyszły filmy takie jak Dracula, Frankenstein, Mumia właśnie, Wilkołak. To było w 2004 roku. I te filmy wyszły w dwóch różnych pakietach. Jesteś z nami, Patryk? Jestem, jestem. Wyszły w dwóch różnych pakietach. Wyszły jako single, czyli pojedyncze wydania. I wyszły w pakietach takich bardziej wypaśnych razem z figurkami. Ja mam figurki oczywiście, muszę się pochwalić. Mam również figurki. Ale mało tego, w Stanach Zjednoczonych ta seria cała, Drakuli wyszła z takim tytułem Universal Monster Legacy i tam było jeszcze więcej filmów. Jeszcze więcej kontynuacji, jeszcze więcej dodatków jeszcze lepiej edytorsko to jest wydane niż u nas. Ja oczywiście kupiłem również tą amerykańską wersję i dzięki temu mam takie filmy jak Ręka Mumii, Grobowiec Mumii, mam na przykład, i to cię zaciekawi chyba, mam na przykład Niewidzialną Kobietę, <śmiech> Niewidzialnego Agenta z Peterem Lore, Naprawdę kapitalne filmy, ale to wyszło w wersji tej amerykańskiej. Ale ta polska wersja, nasze znaczy polskie wydanie tych, tych potworów Universalu, ca, w, wcale nie jest taka zła. Jest tam dosyć dużo dodatków, co nie? Wiesz co, ja myślę, że ona jest przyzwoita, mhm. Jacek. Nie, nie, chyba nie można mówić, że wcale nie jest taka zła. Jest nie, przyzwoita. Jest tak, tak. Słuchaj, mamy film. <laughs> to jeden plus. Mamy film do oglądania z muzyką Filipa Glassa, o czym wspominaliśmy. Mamy masę dodatków i to bardzo atrakcyjnych, jak komentarz historyka. Ten audio, komentarz jest świetny, prostu, tak. Super się wygląda ogląda. A tym bardziej, że, przepraszam, że ci słowo, ale to jest ważne, Dla ludzi, którzy nie lubią no, słuchać angielskiego bo, i wczuwać się w film, to również mamy polskie napisy do komentarza, więc mamy audio, tak. komentarz historyka i równocześnie możemy skupić się na czytaniu polskich napisów właśnie tego komentarza. To jest rzadko się to pojawia w polskich wydaniach, a tutaj czapki z głów przed, przed wydawcą tego pakietu. Rzeczywiście każdy z tych filmów w draku Frankenstein-Wilkołak opatrzony jest komentarzem audio z polskimi napisami. Mhm. Rewelacja. Jeszcze dokument. Dokument, dokument tak. też jest niezły, tak. nie? No tak że wiesz, jak, jak na polskie wydanie jest tego całkiem sporo? Ja dodam jeszcze, że w tym bardziej rozszerzonym wydaniu, również w polskim wydaniu, które wyszło z figurkami, tam po piersie jest Drakuli, po piersie Wilkołaka i po piersie Frankensteina, Monstrum Frankensteina, zrobione z poliestru, oczywiście mega kiczowate, ale stoją u mnie na biurku, ale oprócz właśnie tych figurek i filmów, które wymieniliśmy, czyli Drakula, kon mamy kontynuację Drakuli, czyli mamy córkę, syna i dom Drakuli, ale również mamy tam wersję hiszpańskojęzyczną. Drakuli z, z reżyserii Melforda, o której mówiliśmy. Więc jest co oglądać, naprawdę jest co oglądać. A jeszcze, jeszcze dorzucimy do tego, że jest wersja amerykańska tego pakietu, gdzie mamy jeszcze rozszerzone wersje kolejnych potworów, bo mamy również ymm, rozszer, rozszerzone wersje, w tym, może inaczej, bo się trochę już plączę. Mamy Drakule i kontynuację filmu Drakula, mamy Frankensteina i kontynuację filmu Frankenstein, mamy Wilkołaka, kontynuację filmu Wilkołak, Mamy niewidzialnego człowieka i jego kontynuację. I mamy Mumię, która również ma kontynuację. I to, w te kontynuacje wchodzą często 3-4 filmy do, jakby dodatkowe, czyli kolejne części, które nagrano w latach 30 i 40 -tych. To jest bardzo ciekawe, że można te wszystkie części zobaczyć. One generalnie są słabsze od pierwowzorów, ale z takiego poznawczego znaczenia warto te wszystkie sobie części przybliżyć i je zobaczyć, bo to jest dosyć ciekawe, wydaje mi się. No, jest bardzo więc nie, jest, więc nie jest źle z tymi wydaniami. Ale wiesz, co mnie ciekawi? Że nie doczekaliśmy się, ja sprawdzałem w strony Amazona, nie doczekaliśmy się właśnie, czy nie doczekamy, może będzie w tym roku, nie doczekaliśmy się jeszcze wydania na Blu-ray Drakuli. To jest A. dziwne. Doczekaliśmy się natomiast Polsce e, nowego wydania Drakuli w związku z premierą Wilkołaka. Wyszła chyba Drakula Nowa i Wilkołak. Tak, Nie wiem, czy jest chyba Frankenstein jest, czy... jeszcze był. Masz rację, ale to jest wznowienie tej wersji z roku 2004. Tak, tak, tak dokładnie. Z nową okładką co prawda. Z nową okładką. Tak, tak, wiesz co, bo to jest bardzo ciekawe, to ja wspominałem a propos dlaczego. dlaczego. No, ja się bardzo cieszę, że te rzeczy wyszły w Polsce i można było zobaczyć oryginalne horrory Universalu. ale one były wydawane właśnie tak z takiego klucza, że wychodził jakiś film nowy, studia Universal. W sensie wchodził na, do dystrybucji kinowej. I tak było właśnie, w, kiedy pierwszy raz wydano te filmy, wtedy wchodził Van Helsing, a ta, te, teraz, w tym roku, czy w 2010, to było za sprawą filmu Wilkołak z Antonym Hopkinsem, prawda? Mhm. Tu chodziło o premierę kinową i wtedy wyszły te filmy na DVD, te oryginalne no, potwory uniwersalów z lat 30 to prawda. Ale dziwi mnie to, bo wiesz co, jak patrzę na... Mm, na jakość obrazu Drakuli tego na DVD, który mamy, to on jest bardzo dobry. Fajnie by było z niego zrobić transfer na Blu-ray. Wtedy mielibyśmy już taki no, full obraz, ym, jaki był oryginalnie pokazywany widzom w latach 30 -tych. To byłoby dosyć, dosyć fajowe zobaczyć to. No, może doczekamy kiedyś. No i ja dziwię się właśnie, że to nie nastąpiło w Stanach Zjednoczonych w tym roku, ale może, może na, na, na Świętego Walentego w Stanach wyjdzie. Dajmy im czas. Znowu dzwoneczki mojego psa. Hmm. Może daj jakiś znak, żebyśmy kończyli, bo jak zauważyłem, to już ponad godzinę rozmawiamy. Tak, będziemy, będziemy chyba kończyć. Słuchaj, czy może coś jeszcze chcesz powiedzieć na temat samego Drakuli Browninga? A może chcesz powiedzieć coś na temat samego Browninga? Nie, wiesz co, poza tym, że on chyba w Polsce nie jest dostatecznie znany. Mówisz o reżyserze? Ja o Draculi, to wszyscy Drakule yy, kojarzą. Ale już niekoniecznie samego reżysera. Jak sobie dobrze przypominam, to kilka lat temu w Krakowie był taki krótki przegląd właśnie Browninga. Wydaje mi się, że w Polsce nie jest to dostatecznie znane nazwisko. Co Chociaż że w ubiegłym hmm. roku, jak pokazywaliśmy na Festiwalu Filmów Kultowych w Dziwologii, i jak tak rozmawiałem z ludźmi, no to ten tytuł był przez niektórych kojarzony. Mówisz Ale w tym sensie nie było tak rewelacyjnie, jak bym chciał. No tak, niezasłużenie, bo uważam, że może kiedyś porozmawiamy trochę o, o dziwolongach. teraz nie będziemy się rozwodzić, ale dziwolongi to jest jeden, czy czyli Freaks w oryginale, to jest jeden z tych filmów Browninga, który no, ja bym postawił na równi z jakimiś takimi filmami, jak Obywatel Kane, czy no jeden z dziesięciu najważniejszych filmów, amerykańskich, jakie powstały w XX wieku, moim no zdaniem. No to chyba jednak porównanie z Wastell no to jest jednak przesadziłeś. O to... i podziwu dla tego filmu to jednak nie. To wiesz co, ja, jak ja powiem więcej, ja do tej dziesiątki dorzucił jeszcze noc żywych trupów, Romery. O kurczę, no jedziesz, jedziesz mocno. No. I zaraz cię wyłączę w ogóle, jeśli się nie zgodzisz ze mną, to się wyłączę, wiesz, bo no żywych trupów to jest jeden z najlepszych filmów, jakie w życiu widziałem. Naprawdę. <trych> Nie, wiesz co? Toś, coś przerywa, coś przerywa. <laughs> Zmuszę cię kiedyś do tego, że będziemy również mówić o noc żywych trupów i będziesz musiał tylko mówić w samych superlatywach, zobaczysz. Jak zo bo bo z, z nocą żywych trupów jest tak, że, że jak się go zobaczy parę razy, to tak się mózg lasuje, że się myśli, że to jest najlepszy film wszechczasów, zobaczysz. Tak jest. Naprawdę. Wiesz co, ja... Ten, trochę to nie mówiłem mimo wszystko. Wiesz co, ale będzie okazja również porozmawiać o samym Romero, mam nie, nadzieję. Nie, odmawiam mu plusów. Mhm. Ale to nie obywatel Kane, no halo, mówię się. Nie znasz się, dobra. dobra. i tym miłym akcentem nie znasz się. Nie, jeszcze, słuchaj, dodam spadaj jeszcze. Nie podoba ci się nadrywych trupów, to spadaj. Dobra, wiesz dobra. co? Nie, teraz co? Dobra. <głos> Żegnamy się, tak? <głos> Będziemy się powoli żegnać. Słuchaj, powiedzmy może przy okazji, jaki temat mamy w zamierzeniu omówić, jaki film mamy w zamierzeniu omówić w następnym epizodzie trzecim. Mm -hmm. Ostatni dom po lewej. Tak. Będzie to oryginalna wersja, czyli debiut filmowy Russell tak. Cravena. Wiesz co, nie, to jeszcze tylko na punkty to muszę chyba uzupełnić swoje braki, bo ja nie widziałem tego remake'u. Widziałeś? Nie, nie widziałem tego remake'u. Ale wiesz co, w ten sposób to moglibyśmy zobaczyć remake Psychozy, bo przypomniałem sobie, że chyba Van... Van Gass Van, Van Sand właśnie nakręcił, zrealizował tak naprawdę, powtórzył to wszystko, co zrobił Hitchcock tylko w kolorze. Ale może już nie katujmy się tymi filmami, bo tak naprawdę no nie wiem, czy jest sens oglądać Psychozę w wydaniu współczesnym. Co no myślisz? Nie, no nie ma sensu, tak jak możliwe, że nie ma sensu, żeby oglądać tego remake'u z niego po lewej. Bo podejrzewam, że on niewiele zachował z pierwą wzoru, nie? Tak, Jak więc to? no dobrze, nie wymarzajmy się, nie wiem, może rzeczywiście jest lepszy nawet od Wes'a Cravena, ale my. Nie, Fakt... nie, no nie, na pewno nie będzie lepszy. Pff, ja chyba błąd popełnia, mówiąc tak, nie, nie widząc filmu. No właśnie może, no może nie sądzę, zmieniły się czasy, zmieniły się filmy. No. Fakt jest taki, że my zajmiemy się tą pierwotną, czyli tą pierwszą wersją, jedyną ostateczną, jaką my uznajemy, czyli, czyli wersją Wesa Mhm. Tak i wspomnijmy o źródle Bergmana. Źródło Bergmana w tym wypadku będzie ważne. Mówimy nie o źródle w sensie bibliografia, czy filmografia, do której będziemy sięgać, ale raczej do filmu, źródło Ingmara Bergmana. I to pierwszy i ostatni raz, kiedy będziemy mówić o, wspomnimy o Bergmanie w tym, w tym cyklu. Bo nie mówimy o tak ambitnym filmie w tym cyklu. Więc Bergman zostanie napomknięty tylko dlatego, że Wes Craven zrobił film Ostatni Dom Po Lewej, co? To nie, to nie, no, no, nie wspominałem dlaczego. No. To... Później będziemy Oczywiście będziemy zostawiamy to. Nie będziemy dyskutować o filmie Ole Strasznie długo nam to dzisiaj wszystko wychodzi, więc może pożegnajmy się jednym słowem. Bardzo Ci dziękuję, Patryku, za rozmowę o Drakuli, Toda Browninga. Będziemy rozmawiać chyba o wampirach jeszcze i o Drakuli, różnych wersjach Drakuli. Między innymi będziemy mówić o firmie Hammer, ale to w przyszłości. Mhm. Dobrze, ja również Ci dziękuję za rozmowę i na pewno też porozmawiamy o nacy żywych trupu. No, dziękuję Ci bardzo, łzami się zakończyła w oku, ale i tak Cię nienawidzę, że nie uważasz, że ten film jest genialny. To, to do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Kurczę, ale obciąg. Wiesz co, będziemy wycinać ten fragment, co? No, możemy tak zrobić, tak. <laughs> nie, nie wiem...